Witam szanowne buractwo jebane Kosiora Cwela, Krzysztofera y kurwe i Epsona Cwelucha jebanego. Jak tam Epson nie bali się już? Dzisiaj czy nie jeszcze? A teraz patrzcie gdzie jestem. Bieszczady, kurwa. O, a tu Sony Xperia, stać mnie kurwa na 5 takich i sobie będę kurwa nosił 5 telefonów, albo i 10, bo mam pieniądze i mnie stać, wy kurwy biedne robaki, co wy myślicie na tej lesce, że ja kurwa tam będę unbany pisał, was błagał na kolanach, cweluchy pierdolone, żeby wrócić, to wam się pojebało w dupach delikatnie, do widzenia.